Przeczytamy z Księgi Ród, z trzeciego rozdziału, od piątego wiersza do końca. A ona jej odpowiedziała, zrobię wszystko, jak mi mówisz. Zeszła tedy na klepisko i zrobiła wszystko, co jej kazała teściowa. A gdy była najadł się i napił, i był w dobrym nastroju, poszedł położyć się na skraju kupy zboża, wówczas i ona przyszła niepostrzeżenie, odkryła jego nogi i położyła się. A o północy oderwał, oderwał się ten mąż, obrócił się i spostrzegł kobietę u swoich nóg. Zapytał więc, kto ty jesteś? Ona zaś odpowiedziała, ja jestem ród. Służebnica twoja rozciągnij swój płaszcz nad swoją służebnicą, boś ty wykupiciel. A on na to Błogosławionoś Ty u Pana, córko moja, ten drugi dowód Twojej miłości lepszy jest niż pierwszy, gdyż nie uganiałaś się za młodzieńcami, ani za biednymi, ani za bogatymi. Nie ukłopot Cię teraz, córko moja, uczynię dla Ciebie cokolwiek sobie życzysz. Wie bowiem całe miasto, żeś dzielna kobieta. Prawdą jest, że jestem Twoim wykupicielem, lecz jest, lecz jest jeden wykupiciel jeszcze bliższy ode mnie. Pozostań tu przez noc, a rano, jeżeli On zechce Cię wykupić, to dobrze, niech to uczyni. Lecz jeżeli nie zechce Cię wykupić, to Ja Cię wykupię jako żyje Pan. Śpij do rana i leżała u Jego nóg do rana. Potem wstała, zanim można rozpoznać drugiego, a On pomyślał, niech nikt o tym nie wie, że ta kobieta przyszła na klepisko. Potem rzekł, weź chustę, która, którą masz na sobie. I poczymaj ją. Ona poczymała ją, a on odmierzył jej sześć miar jęczmienia i narzucił na nią, a ona poszła potem do miasta. Gdy zaś przyszła do swojej teściowej, ta rzekła: Co z tobą, córko moja? I opowiedziała jej wszystko, co dla niej ten mąż uczynił. Powiedziała też: Te sześć miar jęczmienia dał mi, bo mówił, nie może z pustymi rękoma przyjść do swojej teściowej. A ona rzekła, bądź spokojna córko moja, a wnet się dowiesz, jak się ta sprawa potoczy, gdyż mąż ten nie zaniecha tej sprawy, dopóki jej nie doprowadzi do końca i to dziś jeszcze. Ostatnio mówiliśmy o tym, że powodem dla którego lud osobiście przyszła do Boaza jest to, że Duch Święty chce zwrócić naszą uwagę na ten fakt, że każdy osobiście musi zwrócić się do Boga, do Pana Jezusa. Czyli nie mogła to być umowa pomiędzy Noemi a Boazem, tak jak można by się spodziewać po wysku, ale jednak Musiało odbyć się to inaczej, bo ma to istotne znaczenie, że każdy osobiście zwraca się do Zbawiciela. I tak się też stało, z tego też powodu Noemi miała akurat taką radę i było to wolą Boga, żeby tak się właśnie stało. Chociaż dla nas żyjących w obecnym czasie ta scena wygląda dwuznacznie ale jednak On nie ma w tym nic nieczystego, ponieważ Rut nie była tam z powodu pożądania, nie była w jakimś nieczystym celu. Ona położyła się u stóp Boaza i była tam posłuszna swojej teściowej, była posłuszna też Słowu Bożemu, które wymagało od krewnego, aby poślubił wdowę po zmarłym krewnym, czy to bracie, czy dalszym krewnym. A więc miało to czyste pobudki. <śmiech> Przykład też, sam Bóg używa takiego przykładu, w księdze Ezechiela, 16 rozdział. Chciałem tylko na to zwrócić uwagę, 16 rozdział księgi Ezechiela, strona 900. Dla szedności czasu przeczytam tylko ósmy wiersz. A gdy znowu przechodziłem koło Ciebie i widziałem Cię, oto nadszedł Twój czas, czas miłości. Wtedy rozpostarłem nad Tobą poły swojej szaty i nakryłem Twoją nagość. Związałem się z Tobą przysięgą i zawarłem z Tobą przymierze, mówi Wszechmocny Pan i stałaś się moją. Tu chodzi o więź pomiędzy Bogiem Izraela, a Jego ziemskim ludem. I sam Bóg przez proroka używa przykładu takiego, jak tutaj widzimy, miłości pomiędzy mężczyzną a kobietą. Więc nie jest to coś, gdyby to było nieczyste, Bóg by w ten sposób się nie wypowiadał. Więc mamy tutaj coś, co było do przyjęcia w, tamtym, w tamtej kulturze i w tamtym czasie było to zgodne z myślami Bożymi. Dla nas dzisiaj wydaje się to nienaturalne, żeby po zmarłym bracie wziąć czy ją żonę, ale wtedy było to zgodne z wolą Boga. To było dla zachowania tej dziedzicznej ziemi, imienia tego zmarłego, po prostu, żeby ten lud się nie rozproszył, nie zaginął, żeby imię tego zmarłego dalej istniało w tym potomstwie, Taki był Boży zamiar i tak też właśnie się stało, że Boaz w dobrym nastroju, co też mówiliśmy, że i nasz Pan jest Panem, który jest radosny, szczęśliwy, jest Panem, który daje nam radość, jest Panem, który, do którego możemy przychodzić śmiało, z ufnością I ona znalazła odpoczynek właśnie przy jego stopach. To jest też i to, co Pan Jezus mówi, chodźcie do mnie. Wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, zmęczeni, spracowani, ja wam dam odpoczynek. I to dobrze, jeśli każdy z nas doświadczył nie tylko ileś lat temu wstecz w momencie nawrócenia. Kiedy już żeśmy mogli odpocząć od naszych grzechów, czy od szukania Boga, od jakiegoś zagubienia w tym świecie, ale to możemy szukać tego odpoczynku, czy ukojenia. Także dalej, także dziś. Jest też i taki ciekawy przykład, myślę, z tym zbożem, bo Pałac po się położył na skraju kupy zboża czyli tego, które już jest przesiane, oczyszczone od tych musek. I wiemy to, choćby z tego Mateusza trzeciego rozdziału, że ziarno jest przykładem, obrazem, porównaniem do ludzi wierzących, nawróconych. A więc ta kupa zboża to, jest, to są wszyscy wierzący, którzy zostali oczyszczeni, przesiani przez Pana. I on jakby przy nich odpoczywa, leży. Jest to bardzo piękny przykład. To jest coś takiego, co i czytamy w pierwszym liście do Koryntian. Jesteście przaśni, a więc czyści, przesiani, oczyszczeni. Czy też drugi list <grym> do Tymoteusza, drugi rozdział. Mówi też, żeby zdążać do pokoju, jedności wiary z tymi, którzy używają Pana z czystego serca. Więc znowu jest mowa o tych wierzących, którzy nie tylko są nawróceni, ale jeszcze tymi, którzy są przesiani, których Bóg oczyszcza od rzeczy, którymi się można pobrudzić w tym świecie. A więc ona przyszła, położyła się przy nim. Odpoczynek przy panu, tak jak Maria przy stopach pana. Coś na co Marta nie miała czasu. I widzimy dalej, że o północy była się budzi i zauważa kobietę u swoich nóg. To może nam też wskazywać o w czasach ostatecznych grupa ludzi, mam na myśli z Izraela, przede wszystkim e, zwróci się do Chrystusa. A więc jakby w tym ostatnim momencie e, oni jeszcze przyjdą do Pana. Mowa jest o tej resztce, o której też czytamy, e, że Bóg sobie zachował resztkę e, właśnie z ludu izraelskiego, którzy e, uwierzą w Niego w tych czasach ostatnich, w czasie tych siedmiu lat e, ucisku. I on pyta, kto Ty jesteś, oczywiście było ciemno, więc nie widział kto to jest. I ona odpowiada bardzo prosto, jestem ród, służebnica Twoja. A więc nazywa siebie tą sługą, tą służebnicą. I dalej mówi coś ze słowa Bożego, to rozciągnij swój płaszcz na swoją służebnicę. O tym płaszczu już czytaliśmy w księdze Ezechiela, jeszcze jest w jednym psalmie, też takie słowo. To jest akurat słowo skrzydła, psalm 57, drugi wiersz. Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, bo Tobie zaufała dusza moja, cieniu Twych skrzydeł chcę się chronić, aż przeminie nieszczęście. Chodzi o to, że Bóg przykrywa tych, którzy do Niego się zwracają. I ona tak też mówi, rozciągnij swój płaszcz. Tutaj chodzi bardziej w znaczeniu symbolicznym oczywiście. Chodzi o to, że chce się przykryć i leżeć razem z Nim. Tylko chodzi o to, że on mają wziąć jak gdyby pod swoje skrzydła, zatroszczyć się o nią na podstawie tego, co sam Bóg powiedział i dodaje, boś ty wykupiciel. I to słowo pojawia się dziewięć razy w tej księdze. Jest to bardzo ważne. Bóg jest ten, który wykupił, odkupił nas. Też i Boaz jest tym potencjalnym wykupicielem I ona właśnie z tym słowem zwraca się do niego. Teraz widzimy, że to jest bardzo daleki krok, bo wcześniej widzimy ją, że przyszła zbierać kłosy ale jeszcze miała to życzenie między snopami, czyli właściwie więcej niż by zakon wymagał, czyli ze śmiałą prośbą przyszła. Potem zaraz siedziała przy stole razem z nim i on jej podawał to prażone ziarno, a tutaj przyszła nie mniej, ni więcej, tylko właściwie po samego Boaza. Ona mówi, ty jesteś wykupicielem, a więc tak mówiąc najprościej, weź mnie za żonę przyszła po niego samego. On jest tym możnym, tym bogobojnym i ona właśnie przyszła, aby zaproponować mu małżeństwo i to na podstawie obietnicy Bożej. Wcześniej, całkiem niedawno kurt była tylko Moabitką, nie znająca w ogóle Boga Izraela. A Widzimy, w momencie kiedy wróciła, czy przyszła do Betlejem, w krótkim czasie ta, tyle błogosławieństw na nią spłynęło. A tutaj sięga po jeszcze większe i coraz większe. I e, czytając to, jesteśmy pewni, że taka jest e, wola e, Boga. Jeśli mówimy o wykupicielu, to e, zapewne Pan Jezus odkupił nas, abyśmy mogli być w niebie, wykupił nas e, z tej mocy ciemności, z grzechu, e, żebyśmy nie zginęli, ale zapewne... E, także nas wykupuje od tego świata, co czytamy w liście do Galacjan, zaraz na początku. Pierwszy rozdział, czwarty wiersz, który wydał samego siebie za grzechy nasze, i teraz jest bardzo ważne, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego. Jak to rozumiem? Jak Chrystus nas wyzwala z teraźniejszego wieku złego? Nie chodzi o to, że będziemy. Nie Tutaj w tym zdaniu o to nie chodzi. Chodzi o ten, ten świat, w którym żyjemy teraz na co dzień dla na naszego życia. E, nazwany jest tutaj. E, złym czasem, złym wiekiem obecnym złym czasem być może jest tak, że tak bardzo tego świata jako złego nie postrzegamy ponieważ daje nam wiele radości czy jakieś poczucie samorealizacji czy spełnienia swoich marzeń chcielibyśmy może wycisnąć jak najwięcej z, z tego życia ale ewidentnie Biblia wskazuje nam, na innym miejscu też apostoł Jan pisze cały świat tkwi w złym nie chodzi o to, żebyśmy z obrzydzeniem patrzyli na cały ten świat, bo to nie do tego ma zmierzać. Ale faktem jest, że Bogiem tego świata jest diabeł. Faktem jest, że to jest świat, który ukrzyżował Chrystusa. Faktem jest, że grzech jest tutaj tym, który panuje. Śmierć. To znaczy, że wiele rzeczy, które istnieją na tym świecie, w jakiś sposób ten czy inny związane są właśnie z mocą ciemności teraźniejszy zły wiek, czas i Chrystus także nas od tego chce uwalniać w naszym codziennym życiu to tak na marginesie rozważając słowo wykupiciel. Oczywiście nie chodzi o to, że jak faryzeusze mamy teraz patrzeć z obrzydzeniem na wszystko. Pan Jezus był o wiele, wiele świętszy, ale jednak miał tak otwarte serce, że i nierządnice, i dzieci, grzesznicy garnęli się do Niego. To znaczy, że biła z Niego jakaś serdeczność, współczucie, otwartość. Nie była to świętość, która odpychała, ale świętość, która przyciągała. Tym niemniej ten świat nie jest naszym domem. Nawet taka jest pieśń młodzieżowa. Tutaj dwie takie myśli chciałbym przedstawić. Jedna z jedenastego wiersza. Teraz więc, córko moja, nie bój się. Uczynił wszystko, co powiedziałaś, gdyż całe miasto mego ludu wie, że jesteś cnotliwą kobietą. Opinia o tej młodej ród była znana wszystkim ludziom całego miasta i to tak właśnie jest, że jeśli mamy nawet jakąś sytuację taką na krawędzi interpretacji, to inaczej tą samą, tą samą sytuację interpretujemy, gdy wiemy, że dana osoba jest cnotliwa i że na pewno jest w zgodzie ze Słowem Bożym, bo znamy jej całe życie, a inaczej, jeśli tą samą osobę w tym samym kręgu, w tym samym otoczeniu, z takimi samymi pozorami, zobaczymy, ale ta osoba jest znana jako niecnotliwa, jako osoba, której nie można w żadnym zakresie zaufać. Dlatego jest ważne to świadectwo codziennego życia, żeby nasze postępy były znane wszystkim. Żebyśmy nie pozwalali sobie na to, żeby po prostu y, jakieś takie y, przylepiały się rzeczy, tak jak mieliśmy kiedyś przykład właśnie Lota. Gdy Lot chciał ostrzec swoich zięciów, żeby wyszli z nim, to przez to, że po prostu jego życie było takie, że niby był święty, niby był sprawiedliwy, a siedział w radzie miasta grzechu, czyli był w bramie Sodomy. Więc jego całe życie wyglądało jak kiepski dowcip. I dlatego jego słowa też jawiły się tym zięciom jako żart, że... Bóg spali to miasto, bo jego świadectwo było takie, że owszem, wiemy, mamy świadectwo, że w duszy cierpiał nad tym zepsuciem, ale całe miasto nie wiedziało o nim, że jest cnotliwym wierzącym. Druga rzecz dotyczy tego bliskiego spokrewnienia, czy też jak w Brytyjce jest oddany wykupiciel, już kiedyś wspominaliśmy o tym, że ród jest obrazem na Izraela odnowionego. I tutaj Rzymian, dziewiąty rozdział, pokazuje nam tą pozycję Izraela jako spokrewnionego blisko z wykupicielem według ciała. Mówię prawdę w Chrystusie, nie kłamię, co mi poświadcza moje sumienie w Duchu Świętym że odczuwam wielki smutek i nieustający ból w moim sercu, pragnąłbym bowiem sam być odłączony od Chrystusa za moich braci, za moich krewnych, według ciała. Są to Izraelici, do których należy usynowienie, chwała, przymierza, nadanie prawa, służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie i z których Według ciała pochodzi Chrystus, który jest nad wszystkimi. Bóg błogosławiony nad wieki. Chrystus według ciała jest spokrewniony blisko ze swoim ludem, który będzie miał okazję wykupić. I tu jest nawet dokładnie ten czas pokazany, że ta ród miała spać. I tutaj Boaz odchodzi wcześniej. I widzimy właśnie, że ona miała spać aż do rana. I to jest nawiązanie do tego, co widzimy w Malachiasza, że Pan Jezus jest dla nas gwiazdą zaranną. Przyjdzie przed świtem nas zabrać do siebie. Natomiast dla Izraela przyjdzie jako słońce. Już właśnie jako wykupiciel. I to widzimy w Malachiasza czwarty rozdział który Malachiasz zapowiada tak. Oto bowiem nadchodzi dzień, palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy czyniący niegodziwie będą jak ściernisko. Nie przypadkiem jest tu nawiązanie właśnie do żniw. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów, tak, że nie pozostawi im ani korzenia, ani gałązki, ale dla Was, i te słowa są właśnie do tej grupy Izraelitów, reprezentowany tutaj przez ród, którzy się boicie mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Wtedy wyjdziecie i wyrośniecie jak cielęta z zagrody i podepczecie bezbożnych, gdyż będą prochem pod waszymi nogami w dniu, kiedy to uczynił, mówi Pan Zastępów. I to jest wyraźnie nawiązanie do proroczego charakteru tej księgi. chciałabym powiedzieć o tej dwuznaczności. Nawet jest tak, że Pana Józefa po prostu oskarżają o jakieś złe myśli czy zleczenia. Jak tam przyszła do niego Magdalena i tam namaściła mu nogi, to też tam po prostu źle mówią o Panu, że one no, współży z nią, cokolwiek. Podwiązają po prostu go o grzech. A przecież sam Pan Józef powiedział, że kto spojrzy na niewiastę, i pożąda jej, popełnia cudowustwo. Także Pan Jezus po prostu nie przeczy sam sobie, jest. Mówi prawdę i tak jak mówił, tak to zrobi. Po prostu człowiek dzisiaj taki jest, tak bardzo zepsuty, powie jakieś słowo, jakiś tam numerek na przykład powie, to już yy, źle to jest skojarzone po prostu w świecie. Tak? Bardzo. Można powiedzieć, jesteśmy no, grzeszni czy spaczeni. I po prostu musimy no, sami coś się korygować w tym, nie dawać się wplątać w takie, no, czy zawczasu jak wiemy, kto coś złego, ma na myśli, mówiąc o czymś, możemy to zawczasu uciąć komuś po prostu myśli, żeby ich po prostu nie ciągnąć, no, jesteśmy, jesteśmy w stanie po prostu w wielu wypadkach, tak, po prostu to yy, przeszkodzić w takiej rozmowie, czy w naśmiewaniu się, czy właśnie w, tym, w tej dwuznaczności, jeżeli ktoś coś tam miałby sobie dwuznacznie pomyśleć, to warto po prostu mówić w pełnych zdaniach do końca, żeby nikt sobie po nic nie pomyślał. I tutaj też z yy, tą ród, nic tu po prostu tym nie pisze, ale właśnie kiedy współpracuje z nią, to jest napisane w 13 wierszu, wierszu w następnym rozdziale, w 4. Po, Boaz pojął więc ród za żonę, a gdy z nią obcował, a sprawił, że potrzeba i urodziła syna jest tu dalej dalej napisane, że z nią obcował, jak ją pojął za żonę. A tu wcześniej nie ma nic i też mamy po prostu nic się złego nie domyślać. Mamy po prostu mieć te, tak już wcześniej powiedziałem, chodzimy też o to, że dzisiaj właśnie jak z kimkolwiek rozmawiamy, abyśmy po prostu zawczasu te czyjeś złe myśli no ucinamy. Zresztą za tak wygląda, jakby on był natychmiast gotowy do podjęcia tego tematu. Nie powiedział, muszę się zastanowić, przemyśleć, no zobaczymy. Tylko od razu e, e, chwali ją, e, podziwia i e, od razu jest gotowy zająć się tą sprawą. E, można to tłumaczyć na różne sposoby, albo że właściwie już myślał o tym, e, chociaż nie mówił. Albo też się był człowiekiem bogobojnym, zapewne, to znaczy, że jeśli ona wyszła z, z tym zdaniem z, no, z zakonu, to on natychmiast był przez to poruszony. I natychmiast był gotowy, żeby po prostu pójść za tym. Czyli to jest też i taka dobra cecha, że człowiek, który ma czułe serce na Słowo Boże, a usłyszy zdanie z Biblii, to po prostu to, to go od razu motywuje do działania. I on mówi, ten drugi dowód Twojej miłości lepszy jest niż pierwszy. A więc to, że przyszła do niego z tą propozycją, nazywa dowodem jej miłości. Jeszcze jest ten pierwszy dowód. Tutaj jest no, kilka możliwości, co jest tym pierwszym dowodem jej miłości, czy to, że była lojalna wobec swojej teściowej, za co on ją chwalił na początku, czy też to, że nie poszło na inne pole. A może też i to, co on tutaj dalej mówi w, w tym zdaniu, w dziesiątym wierszu. Gdyż nie uganiała się za młodzieńcami, ani biednymi, ani bogatymi. To znaczy, że ten, tym, w jego oczach tym dowodem jej tego, że ona jest tą dzielną, czy bogobojną kobietą, było to, że po prostu nie romansowała z mężczyznami w swoim wieku, którzy tutaj są rozróżnieni, biedni i bogaci, a więc z jednej strony nie kierowała się uczuciami, czyli ktoś, kto był biedny, ale za to zakochała się, albo bogatymi, a więc nie kierowała się jakimś chęcią posiadania bogatego męża, czyli ani jedno, ani drugie. Nie wchodziło w grę i za to ją chwali. Wspomnieliśmy też, że może nie wszyscy byli tydzień temu, że Boaz najprawdopodobniej był od niej znacznie starszy, bo też i tutaj właśnie to mówi, nie uganiała się za młodzieńcami, a wcześniej mówi córko moja. To znaczy, że e, musiał być w wieku, być może jej teściowy i mówi, e, uczynię dla ciebie cokolwiek sobie życzysz. Czyli ze względu na to dobre świadectwo, e, od razu był gotowy i ta dzielna kobieta, o której tutaj czytamy, e, zapewne od razu nam się e, Przypomina ta, o której czytamy w Księdze Przypowieści, w ostatnim rozdziale. Przypowieści 31 rozdział, 10 wiersz, to jest strona 732. Dzielna kobieta, trudną taką, jej wartość przewyższa perły A w 30 wierszu nazwana jest Bogobojna żona, jest godna chwały. Jest to taki wzorcowy rozdział, mówiący o idealnej kobiecie, czy idealnej żonie. Jest to taki wzór, do którego na pewno każda wierząca kobieta winna dążyć. Tutaj Boas nie widać, żeby chodził i szukał żony, czekał i też no Ruda jakoś też e, no nie, wiem, nie chodziła, nie szukała, że są tam gdzieś. Pan po prostu jej tak dał. Tutaj podobnie, tak samo jak zadałem Adamem i Ewą. E, też Adam miał to na sercu, że chciał im mieć żonę i Bóg mu ją przyprowadził do Adama, Ewę. I to tak samo po prostu też Bóg przyprowadził ród żonę dla Boaza. I teraz też i my dzisiaj tak samo z Bogiem możemy tak to doświadczać i tak samo mu zostawić, czy to siostry, czy bracia, którzy jeszcze nie są w związku małżeńskim, właśnie tak samo mogą się po prostu, no, tak jak ta ród, ona całkiem się tak dała ponieść, dała się porwać po prostu Słowo Bożemu Panu, załofamu Mu i tak po prostu, no, możemy tak to z radością to oglądać, po jak to wszystko się dobrze dzieje. I też mnie właśnie tak, jak obserwujemy, jak obserwujemy, tych, co pływają na tych deskach surfingowych na, na fali i tak się po prostu dać, tak ponieść, i płynąć na tej fali, tak samo my, też dajmy tak się ponieść Panu Jezusowi, zaufać Mu, że On po prostu nas przeprowadzi w tym wszystkim. W tych sprawach też ważnych, ważne chodzi o to, o to małżeństwo, dać się tak ponieść po prostu i tak pięknie po prostu popłynąć, tak jak tego Pan chce, i, no i będziemy mieć po prostu z tego radość. mój Jezu, mój Pasterzu, ty troszysz o mnie się. 108. 108. Wszelkie